Autopromocja. Słuchają Państwo programu drugiego. Jest dwudziesta. Za konsoletą niezmiennie Magdalena Wojtulanis przy mikrofonie Magdalena Łoś, dobry wieczór, witam Państwa, a że to środa, to razem będziemy słuchać muzyki dawnej. W koncertowym wykonaniu wszystko się zgadza, w Filharmonii Dwójki o tej porze sięgamy do wydarzeń, no właściwie całej Europy, a jeszcze dalej, ale najczęściej są to koncerty y, udostępnione nam przez te europejskie radiofonie. I tak będzie w tym wypadku. Dziś posłuchamy koncertu, który odbył się w ubiegłym roku, jesienią 5 października, w serii koncertów pałacowych w Wettlingen. Będziemy więc gościć w Niemczech i tam też Verita Barok, młody zespół na scenie muzyki dawnej, pokazywał to, co lubi od powstania, pokazywać, prezentować. Konsekwentnie łączył muzykę barokową z muzyką. Nową. Zespół jak najbardziej gra na instrumentach historycznych. Istnieje od 2020 roku. Założyli go flecistka grająca na flecie barakowym Taja König Tarasewicz i wiolonczelista Bartolomeo Dondolo Marchesi. To więc instrumenty historyczne, mały skład, flet traverso, barakowe skrzypce, pierwsze i drugie, altówka, wiolonczela, wiolonę i... Klawesyn, no i utwory współczesne, czasem pisane specjalnie dla nich. Taki przykład też dziś Państwo usłyszą. Ale po Bożemu zaczniemy barokiem i to w pięknym wydaniu, wielobarwnym wydaniu muzyki Vivaldiego z temperamentem, jak przystało na młodych muzyków. Zapraszam.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 Za nami pierwszy utwór wykonany tego wieczora, to piąty dzień października w ubiegłym roku. Tak rozpoczął się koncert łączący muzykę baroku i muzykę współczesną. Ta pojawiać się będzie jako kontrapunkt do tego żelaznego barokowego repertuaru jak wysłuchany przed chwilą koncert na smoczki g w katalogu dzieł Antonia Vivaldiego pozycja 145 jak zamykający całość piąty koncert Brandenburski d Dur a więc Vivaldi on będzie powracać na koniec Bach taki największy ciężar gatunkowy całego programu w tym rozdziale powiedzmy klasycznego baroku no ale oprócz zapowiedzianych już utworów współczesnych. Będą także utwory niekoniecznie państwu dobrze znane. Myślę, że to właśnie przed nami. No cóż, Nie. dziennikarz prowadzący ten koncert, dziennikarz radia niemieckiego Südwestrundfunk, tego południowo-zachodnio- niemieckiego radia rozgłośni, Johannes Würdermann, powiedział tak. Barok i rok mają wspólne korzenie i możemy tego doświadczyć podczas tego właśnie koncertu. No, myślę, że dotyczy to również może podejścia do samej materii muzycznej młodych wykonawców z zespołu Verita Barok. Dokładnie nazwę, jaką wybrali tworząc grupę w 2020 roku to Prawda Baroku. Czym jest Prawda Baroku? A właśnie może tą otwartością i chęcią no, zabawiania publiczności, zwracania jej uwagi w sposób czasem szokujący, zawsze teatralny, zwłaszcza gdy myślimy o muzyce włoskiej, o muzyce Vivaldiego. No a jak podejść z tą prawdą baroku do interpretacji kolejnego utworu, a jest nią koncert klewesynowy Wilhelm z Bayreuth, to była ta najstarsza z dziesięciorga, dzieci pruskiego króla Fryderyka Wilhelma I, dla którego muzyka była raczej o, czymś niepokojącym niż źródłem radości. Była siostrą Fryderyka Wielkiego, więc to te muzyczne powiązania oczywiście. No i została wychowana na przyszłą królową Anglię, ale po wielu perypetiach poślubiła Margrabiego Bayreuth, ten jej przydomek stąd właśnie pochodzi Wilhelmina z Bayreuth i zespół Verita Barok z Aleksandrem von Heysen jako solistą w jej właśnie utworze. No i za nami drugi punkt koncertu o tych młodych wykonawców. Ensemble Verita, Barok i Aleksander von Heysen to solista. On zresztą jeszcze powróci. Będzie jednym z solistów, oczywiście bardzo ważnym solistą, w piątym koncercie Brandenburskim, Bacha, a więc w ostatnim punkcie programu. No a za nami kompozycja, koncert klawesynowy Wilhelminy von Bayreuth urodzonej w 1709 roku. Będziemy jeszcze do twórczości tej księżniczki, kompozytorki powracać. To jeszcze jeden punkt tego programu, który Odbył się, czy był przedstawiany w ramach koncertów pałacowych rejestrowanych przez naszych kolegów z niemieckiej rozgłośni Südwestdeutsche Rundfunk w pałacu Ettlingen 5 października ubiegłego roku. No i teraz to, co charakteryzuje wykonawców zespołu założonego w 2020 roku Verita Barock, to właśnie łączenie muzyki barokowej i nowej, ale z użyciem instrumentów historycznych, tych barokowych właśnie, bądź ich kopii. Taki przykład przed nami, utwór Stefana Hanke, napisany Stefana Hanke, bo to niemiecki twórca specjalnie dla nich, zatytułowany Starfish Rebellion, czyli Bunt Rozgwiazd. No i rzecz, myślę, ciekawa, bo to mamy muzykę pełną energii, chaosu, radości, no, z jednej strony pewne wręcz przebodźcowanie tą euforią, a potem też trochę ironii, gdzieś będziemy oscylować między tym co dawne a nowe, bo w końcu zespół barokowy i ta motoryka barokowa charakterystyczna, Choćby dla barokowej Tokaty będzie tu również obecna. Starfish Rebellion, utwór z 2022 roku, napisany dla tych wykonawców, to kolejny punkt programu koncertu, który dziś u nas w dwójce Państwu przedstawiamy. Autor tej muzyki urodził się w 1984 roku. W raty to Stefan Johannes Hanke. No i kompozycja napisana dla wykonawców, których słuchaliśmy na ich zamówienia to Ensemble Verita Barok w 2022 roku poprosili no, Stefana Hanko o napisanie utworu współczesnego, no a jaki miałby inny napisać, ale dla instrumentów barokowych. O to chodziłoby wykorzystać brzmienie tych instrumentów, w tym dawny flet, flet epoki baroku, klasycyzmu, przełomu tych epok, flet traverso, no i oczywiście też brzmienie klawesynu instrumentów smyczkowych i efekt gdzieś tej dźwiękowej rebelii, tutaj mógł państwa urzec. Mam nadzieję, że tak właśnie było. No i to przeplatanie się muzyki pisanej na, na przestrzeni ponad 200 lat, to rzecz, która jakby fascynuje tych muzyków i właściwie każdy program to takie mosty między epokami. Verita Baroki, XVIII wiek, to właśnie teraz przed nami sonata fletowa Amol, kolejny utwór tejże kompozytorki, Wilhelminez Bayreuth, von Bayreuth, to będzie sonata, gdzie solistką będzie członkini zespołu, później jeszcze pojawi się w muzyce Bach, ale też współzałożycielka tej właśnie grupy, Taja Koenig-Tarasewicz. Sonata fletowa Amol. Jeszcze jedna kompozycja autorki, która no, przyniosła nas w pierwszą połowę XVIII wieku właśnie tą kompozycją wyborem muzyków zespołu Verita Barok, a to Wilhelmina von Bayreuth. Sonata fletowa Amol i solistka, członkini, założycielka tej formacji niemieckiej stworzonej w 2022 roku, Taja König. Przed nami znów muzyka Vivaldiego. To będzie rzecz, którą przypomni Państwo to mocne otwarcie dzisiejszego koncertu. Muzyka Vivaldiego, która jest właściwie stałym motywem wyborów repertuarowych tych muzyków. A nawet Verita Barok uważa, że to jest ten ich Także znak rozpoznawczy no, w dziedzinie baroku, bo takim znakiem charakterystycznym jest obowiązkowe łączenie z muzyką współczesną. Ale poszukiwanie muzyki Vivaldiego, którą mogliby wykonywać właśnie pod kątem także tej ekspresji, tak istotnej dla tych muzyków, sprawia, że mówią o tym, że to jest ich muzyczne DNA, DNA tego właśnie zespołu. No to słuchamy kolejne Koncerto na Smyczki. Tym razem f moll w katalogu dzieł kompozytora pozycja 143. Koncerta f w katalogu dzieł Antonia Vivaldiego, pozycja 143. Uczestniczymy dziś w Filharmonii Wójki w wydarzeniu, które odbyło się 5 października ubiegłego roku. To koncerty pałacowe w Ettingen, nagrywane, współorganizowane przez naszych kolegów z rozgłośni zachodnio-południowo-niemieckiej, czy południowo-zachodnio-niemieckiej, Deutsche Rundfunk. Koncert młodego niemieckiego zespołu barokowego, Verita Barok. To koncert, który łączy muzykę dawną, barokową, jakiej właśnie przed chwilą słuchaliśmy, z muzyką nową. Autor kolejnej, tej nowej z tego rozdziału kompozycji jest jeszcze młodszy niż poprzedni, bo mm, Mark Migo. To jest kataloński twórca uro urodzony w 1993 roku. No i tu mamy znów połączenie, jak w poprzedniej kompozycji pisanej dla tych wykonawców, formy barokowej, pewnych gestów barokowych, oczywiście z muzyką naszych czasów, czy jakby użytych w muzyce naszych czasów. Mark Migo proponuje nam taki dźwiękowy seans, seans duchowy, który łączyć będzie różne naśladowane przez instrumenty dźwięki otoczenia. Możemy szukać dźwięków natury z pewnymi zwrotami, jak opadający bas, taki pasakaliowy, oczywiście z muzyki współczesnej. No i tu mamy znów pomysł naszego kolegi z rozgłośni Deutsche Runfunk, który ten koncert cały prowadził, by jak powiedział Johannes Wyrdeman, dziennikarz z Westdeutsche no określić to właśnie jako rokowo-barokowe brzmienia. Barokowo-rokowe brzmienia, właściwie nawet może barokowo-rokowa batalia, muzyka bitwy. Ta bitwa między współczesnością, barokiem nie będzie toczona. To raczej użycie arsenału obydwu biegunów, no, nie biegunów, ale powiedzmy epok, tych okresów historycznych, muzycznych, stylistyk, do wyrażania czegoś zupełnie nowego. I przed Państwem taki właśnie y, efekt koncertowy Mark Migo i jego koncerto grosso, numer pierwszy z tytułem The sens i zapraszam do słuchania muzycznego seansu fleciska Taja klinik tarasewiczna i oczywiście zespół Verita Barok.